Pan Grabiński. Sygnały. Na dworcu towarowym w Starym, dawno z obiegu wagonie pocztowym, zgromadziło się jak zwykle na półgawędkę kilku wolnych od służby kolejarzy. Było trzech kierowników pociągu, starszy kontroler czpień i zastępca naczelnika stacji Haszczyc. Ponieważ październikowa noc była dość chłodna, więc zapalili ogień w żelaznym piecyku, którego rurę wpuszczono w otwór w dachu szczęśliwy ten pomysł zawdzięczało grono inwencji kierownika świty, który osobiście sprowadził rdzą już przeżarty ogrzewacz. Wyrzucony z jakiejś poczekalni i przystosował go wybornie do zmiennych warunków. Cztery drewniane podarto co lata obciągnięte ławki i stół ogrodowy o trzech nogach i szerokie jak tarcza płycie uzupełniały urządzenie wnętrza. Nad głowami siedzących zawieszona na haku latarnia rozsiewała po twarzach Przymglone światło półmu roku. Tak wyglądało kasyno kolejowe. Funkcjonariusze stacji Przełęcz. Przygodny przytułek dla bezdomnych kawalerów, cicha strona przystań dla luzujących się w służbie konduktorów. Tutaj w chwilach wolnych schodzili się strawieni jazdu bywalcy stare, osiwiałe wilki kolejowe, by wytchnąć po odbytej turze i pogważyć z kolegami zawodu. Tutaj w dymie konduktorskich fajek, w czadzie tytoniu, rymki papierosów, tułały się echa opowieści, tysięcznych przygód i anegdot. Snuło przędziwo kolejarskiej doli. I dziś posiedzenie gwarne było je ożywione. Zespół wyjątkowo dobrany, sama stacyjna śmietanka. Właśnie przed chwilą opowiedział o ciekawy kawa epizod z własnego życia i zdołał tak przykuć uwagę słuchaczy, że zapomnieli podsycić dogorujące fajeczki i teraz trzymali je w zębach zimne już i wygasłe, jak Wstygły kratery wulkanu. W wagonie zaległa cisza. Przez zwilżone kroplami dżdżu okno widać było mokre dachy wozów, lśniące pod światło reflektorów, jak stalowe pancerze. Od czasu do czasu przemknęła latarka budnika. Mignął niebieski sygnał maszyny przetokowej. Od czasu do czasu rozrwał ciemności zielony refleks zwrotnicy. Zagrał czerwony krzyżyk drezyny. Z dala z poza czarnego szańca drzemiących wozów dochodził słumiony gwar dworca głównego. Przez rozstęp między wagonami przeglądała część toru, parę równoległych pasów szyn. Na jeden z nich zajeżdżał powoli wypróżniony już pociąg. Znurzone całodzienne gonitwą tłoki pracowały leniwy, ospale, przerabiający ruch swój na obroty kół. W pewnej chwili parowóz stanął. Pod piersi maszyny wytoczyły się kłęby oparów i otuliły pękaty kadłub. Światła latarni na czole olbrzyma zaczęła się uginać w tęczowe glorie. Złociste obręcze i przepajać z sobą chmurę pary. W jakimś momencie wynikła optyczna złuda. Lokomotywa, a wraz z nią cały wagon... Uniosły się ponad zwały pary i tak trwały przez pewien czas zawieszony w powietrzu. Po paru sekundach pociąg wrócił do poziomu szyn, wydzielając z organizmu ostatni wysiąg, by odtąd pogrążyć się w zadumie nocnego spoczynku. Piękne złudzenie zauważył świta, który od dłuższego czasu wyglądał przez szyba. Widzieliście panowie ten pozorny wzwód maszyny? Rzeczywiście, potwierdziło parę głosów. Przypomniało mi to legendę kolejarską słyszaną przed laty. Opowiadajcie ją, świta, Prosimy! zachęcał Haszczyc. Prosimy, prosimy! Owszem, historia niedługa, można ją streścić w paru słowach. Krąży pomiędzy kolejarzami jako opowieść o pociągu, który zniknął. Jak to zniknął? Ulotnił się czy jak? No nie, zniknął. Nie znaczy jeszcze. Przestał istnieć. Zniknął, to znaczy nie ma go pozornie dla oka ludzkiego. W rzeczywistości zaś gdzieś jest, gdzieś przebywa, chociaż nie wiadomo gdzie. Fenomen ten miał wywoływać pewien naczelnik stacji, jakiś dziwak ogromny, a może czarownik? Sztuki dokonał przez szereg w specjalnym porządku posłowie następujących sygnałów. Zjawisko zaskoczyło go z nienatka, jak sam potem utrzymywał. Oto bawił się sygnałami, które kombinował w najróżniejszy sposób, zmieniając ich następstwo i jakość. Aż raz po wypuszczeniu siedmiu takich znaków, pociąg zajeżdżający na jego stację nagle w pełnym biegu uniósł się w górę, równolegle do toru, zawahał się parę razy w powietrzu, po czym przechyliwszy się pod kątem, zniknął i rozwiał się w przestrzeni. Odtąd Nikt więcej nie widział ani pociągu, ani ludzi, którzy nim jechali. Mówią, że pojawi się z powrotem, gdy ktoś wyda te same sygnały, lecz w porządku odwrotnym. Naczelnik niestety wkrótce potem zwariował i wszelkie próby wydobycia ze prawdy spełzły na niczym. Obłąkaniec zabrał ze sobą klucz do tajemnicy. Chyba przypadek zdarzy się, że ktoś trafi na właściwe znaki i wywabi pociąg z czwartego wymiaru na ziemię. Awantura jakich mało zauważył kierownik Zdański. A kiedy zaszło to cudowne zdarzenie? Czy legenda nie określa go czasowo? Jakich sto lat temu. Piwi? Ładny szmat czasu. W takim razie pasażerowie z wnętrza pociągu byliby chwilę obecnej cały wiek starsi. Proszę wyobrazić sobie, co by to był za spektakl, gdyby tak dziś, jutro udało się jakiemuś szczęśliwcowi odnaleźć apokliptyczne sygnały i zdjąć Siedmy pieczęci czaru, ni stąd, ni zowąd. Zaginiony pociąg nagle spada z nieba na ziemię, wypoczęty należycie po stuletnej nierwanie, i wysypuje z wagonów tłum uginających się pod ciężarem wieku staruszków. Zapomniałeś o tym, że w czwartym wymiarze prawdopodobnie nie potrzebują ludzi ani jedzenia, ani napoju, i nie starzeją się. Racja zawyrokował Haszczyc. Święta racja. Piękna legenda, kolego, bardzo piękna umilk, coś sobie przypominając. Po chwili, nawiązując do słów świty, rzekł w zamyśleniu. Sygnały, sygnały. Ja coś o nich potrafię opowiedzieć. Tylko nie legendę, lecz historię prawdziwą. Słuchamy, prosimy odezwał się chór kolejarzy. Haszczyc oparł łokieć o blat stołu, nałożył fajeczkę i wyrzuciwszy pod strop wozu parę mlecznych kręgów, zaczął swoją opowieść. Pewnego wieczora. Koło godziny siódmej zaalarmowana stacja Dąbrowa sygnałem wozy odbiegły. Młodek dzwonka oddał cztery po cztery uderzenia w odstępach trzech sekund. Zanim naczelnik Pomian zdołał zorientować się skąd nadszedł sygnał, nadpłynął z przestrzeni znak nowy. Odezwały się po trzy uderzenia na przemian z dwoma dane czterokrotnie. Urzędnik zrozumiał, znaczy to wszystkie pociągi zatrzymać. Niebezpieczeństwo zmogło się widocznie. znażąc z pochyłości toru i kierunku silnego wiatru wiejącego z zachodu, oderwane wozy biegły naprzeciw pociągu osobowego, który właśnie odchodził ze stacji. Należało koniecznie pociąg wstrzymać i cofnąć parę kilometrów w stronę przeciwną, jako też kryć podejrzaną partię przestrzeni. Ekspedient, młody, energiczny urzędnik, wydał stosowne zarządzenia. Osobowy szczęśliwie zawrócono z drogi, a równocześnie wysłano ze stacji maszynę z ludźmi, których zadaniem było wstrzymać biegnące samopodwagony. Lokomotywa ostrożnie posuwała się w niebezpiecznym kierunku, rozświetlając sobie drogę trzema potężnymi reflektorami. Przednia, w odległości 700 metrów, szło od dwóch dróżników z opalonymi pochodniami, tropiło uważnie linię. Lecz K zdumieniu całego personelu wozów, odbiegłych nigdzie po drodze nie spotkano. I po dwugodzinnej oględnej do ostatecznych granic jeździła maszyna zawinęła do najbliższej stacji Głaszów. Naczelnik przyjął ekspedycję z ogromnym zdziwieniem, nikt o sygnała nic nie wiedział. Przestrzeń absolutnie była pewną i żadne niebezpieczeństwo z tej strony nie zagrażało. Zbici z tropu funkcjonariusze wsiedli na maszynę i około 11 w nocy powrócili do Dąbrowy. Tutaj tymczasem zaniepokojenie wzrosło. Dziesięć minut przed powrotem parowozu, dzwonki znowu odezwały się, tym razem domagając się przysłania lokomotywy ratunkowej z robotnikami. Urzędnik ruchu był w rozpaczy. Zdenerwowany sygnałami płynącymi wciąż od strony Głaszowa, przymierzał niespokojnymi krokami peron, wychodził na linię, co znów wracał do biura stacyjnego bezradny, przerażony. Wylękły Istotnie sytuacja była przykra Alarmowany co kilkanaście minut Kolega zgłaszował opowiadał ja od razu z fległą, że wszystko w porządku Potem zniecierpliwiony zaczął łajarz Od półgłówków i wariatów A tu tymczasem szły sygnały z sygnałami, coraz natarczywiej Dopraszające się wysyłki wagonów robotniczych Czy pięć, jak Tonący ostatnie deski ratunku Zatelegrafował pomian W stronę przeciwną Do zbąszyna przypuszczając, nie wiadomo dlaczego, że stamtąd idzie alarm. Oczywiście odpowiedziano przecząco i tam wszystko szło wzorowym porządkiem. Czy ja zwariowałem, czy tamci... Nie przy zmysłach? Zapytał w końcu przez nas blokmistrza. Panie zroka, czy słyszał pan te przeklęte dzwonki? Słyszałem, panie naczelniku, słyszałem. O, znowu, kikaduk. Rzeczywiście, nieubłagane młotki tu Ponownie żelazny kres. Wołał o pomoc robotników i lekarzy. Na zegarze mijała wtedy już pierwsza. pomiana wpadła we wściekłość. A co mnie to wszystko wreszcie do stupierunowa obchodzi? Stąd wszystko w porządku. Stamtąd wszystko na miejscu. Więc czego chcesz do diabła ciężki? To jakiś głazen głaszowski figle z nami stroi, wywracając do góry nogami całą stację. Zrobię to się i kwita! Nie przypuszczam, panie naczelniku, wdrocił spokojnie asystent. Sprawa za poważna, by ją ujmować z tego punktu widzenia. Raczej przyjąć trzeba jakąś omyłkę. <śmiech> Ładna omyłka. Czyż nie słyszałeś, kolega? Co odpowiedzieli mi z obu stacji najbliższych? Chyba niepodobna przypuścić jakichś przypadkowo zabłąkanych sygnałów z dalszych przystanków, o których by tamci nie wiedzieli. Jeśli dotarły do nas, musiały wpierw przejść przez ich rejon, więc... Więc prosty wniosek, że pochodzą od jakiegoś drużnika na przestrzeni między Dąbrową a Głaszowem. Pomian spojrzał na podwodnego z uwagą. — Od któregoś z budników, powiada pan? — Hm, może. Ale po co? Dlaczego? Nasi ludzie zbadali przez całą linię krok za krokiem i znaleźli nic podejrzanego. Urzędnik rozkrzyżował ramiona. — Tego to ja już nie wiem. Rzecz można zbadać później w porozumieniu z Głaszowem. W każdym razie sądzę, że możemy spać spokojniej i zważać na dzwonki. Wszystko, co należałoby do nas, zrobiliśmy. Przestrzeń przeszukana dokładnie na linii nie ma ani śladu niebezpieczeństwa, w którym nagrożą. Uważam, te znaki po prostu za tak zwany fałszywy alarm. Spokój asystenta podziało kojąco na naczelnika. Pożegnał kolegę i zamknął się na resztę nocy w biurze, lecz służba niełatwo przeszła nad tym do porządku. Ludzie skupili się na bloku koło zwrotniczego i coś szeptali między sobą tajemniczo Od czasu do czasu, gdy ciszę nocy przerwał nowy podrzut dzwonka. Pocholone ku sobie głowy kolejarzy zwracały się w stronę słupa i kilka par oczu rozszerzonych za bobonną trwogą śledziło ruch kujących młotków. Zły znak, mruczał strażnik żela. Zły znak. I tak grały sygnały aż do pierwszego brzasku. Lecz im bliżej było rana, tym dźwięki stawały się słabsze, niklejsze w tym dłuższych odstępach czasu po sobie, aż zagłuchły bez echa przed świtem. Ludzie odetchnęli, jakby zmora nocna usunęła się z piersi. Nazajutrz pomian zwrócił się do władz w Ostoi. Zdając dokładny raport z ubiegłej nocy, nadeszła telegraficzna odpowiedź kazała mu czekać na przybycie specjalnej komisji, która miała sprawę gruntownie zbadać. W ciągu dnia ruch odbyło się regularnie, wszystko miało przebieg normalny, lecz z uderzeniem godziny siódmej wieczorem odwyzywały się znowu alarmujące sygnały. W tym samym co wczoraj porządku. Więc najpierw sygnał, wozy odbiegły, potem rozkaz, wszystkie wozy zatrzymać, wreszcie hasło, przysłać lokomotywy z robotnikami. I rozpaczliwy krzyk o pomoc, przysłać maszynę z robotnikami i lekarzem. Charakterystycznym było stopniowanie w doborze znaków, z których każdy następny zdradzał wzmożenie się urojonego niebezpieczeństwa. Sygnały uzupełniały się, oczywiście, tworząc rozerwany przystankami łańcuch snujący jakoś złowieszczą opowieść o domniemanym nieszczęściu. A jednak rzecz wyglądała na drwiny lub głupi figiel. Naczelnik wściekł się. Służba zachowywała różnie. Jedni brali historię z humorystycznego punktu widzenia i śmiali się z zapamiętałych dzwonków. Inni żegnali przesądnie. z zdun utrzymywał półgłosem, że diabeł siedzi na słupie sygnałowym i kłapie dzwonkiem na przekorę. W każdym razie nikt znaków nie tłumaczył na serio i na stacji nie poczyniono odpowiednich zarządzeń alarm trwał z przerwami aż do rana i dopiero gdy na wschodzie przetarła się biało-żółta linia dzwonki uspokoiły się nareszcie po bezsennie spędzonej nocy doczekał się naczelnik przybycia komisji koło 10 nad ranem przyjechał za stoi nad inspektor Turner wysoki, szczupły ze zmurzonymi i złośliwi oczkami pan z całym sztabem urzędników zaczęło się śledztwo Panowie z góry mieli już ustalony pogląd na sprawę. Sygnały zdaniem pana inspektora pochodziły z budki jakiegoś z drożników na linii Dąbrowa-Głaszów. Chodziło tylko o to z czyjej. Według etatu był na tej przestrzeni budników dziesięciu. Z tej liczby należało wydzielić ośmiu, którzy nie posiadali aparatu do dawania sygnałów tego typu. Podejrzenie padło zatem na pozostałych dwóch. inspektor postanowił wybadać obu na miejscu ich przeznaczenia. Po tym obiedzie u pana naczelnika wyruszył z Dąbrowy po 12 w południe. Specjalny pociąg z komisją śledczą. Po pół półgodzinnej jeździe panowie wysiedli przed budką drużnika Dziwoty, jednego z podejrzanych. Biedna człowieczyna przerażonym najściem nieoczekiwanych gości zapomniał języka w gębie i na pytania odpowiadał jakby zbudzony z głębokiego śpienia. Po przeszło godzinnym badaniu doszła komisja do przekonania, że Dziwota Bogu ducha winien i o niczym nie ma pojęcia. Więc by nie tracić czasu, pan inspektor zostawił go w spokoju, zalecając swoim ludziom dalszą jazdę do drugiego strażnika, na którym teraz skupiła się śledcza uwaga. 40 minut potem stanęli na miejscu na spotkanie, nie wybiegł nikt. To zastanowiło. Posterunek wyglądał jakby wymarły, żadnej poszlaki życia w obejściu, żadnego śladu żyjącej istoty wokoło. Nie ozywały się patriarchalne głosy gospodarstwa domowego, nie zapiał kogut... Nie zrzędziła kura. Po stromych, w parę poręczy ujętych schodkach weszli na wzgórze, na którym wznosił się domek budnika jaźwy. U wejścia powitały gości niezliczone roje much, złych, zjadliwych, brzęczących. Owady jakby wściekłe na intruzów rzuciły się do rąk, do oczu, do twarzy. Zapukano do drzwi. Z wnętrza nikt nie odpowiedział. Jeden z koleżer nacisnął klamkę, jakby były zamknięte. Panie Tuziak, skinął po mnie na ślusarza stacyjnego. Wytrychem go. Duchem, panie naczelniku. Zaczytało, że laza za zamyk i ustąpił. Inspektor wyważył nogą drzwi i wszedł do środka, lecz w tejże chwili cofnął się sporo, tym nad podwór, że chusteczkę do nosa. Z wnętrza uderzył okropny zaduch. Jeden z urzędników odważył się przekroczyć próg i zajrzał w głąb. Przy stole pod oknem siedział budnik z głową spuszczoną na piersi, z ręką prawą opartą palcami na guziku aparatu sygnalizacyjnego. Urzędnik zbliżył się do stołu i zbladwszy zawrócił ku wyjściu. Krótkie spojrzenie rzucone na rękę dróżnika przekonało, że nie palce imowały taster, lecz trzy nagie ogocone z mięsa piszczele. W tej chwili siedzący przy stole zachwiał się i zwalił się, jak kłoda na ziemię. Poznano trupa jaźwy w stanie zupełnego rozkładu. Obecny lekarz stwierdził, że śmierć zaszła przynajmniej 10 dni temu. Spisano protokół i pochowano na miejscu zwłoki, rezygnując z obdukcji z powodu silnie posuniętego zepsucia. Przyczyny śmierci nie wykryto. Wypytywani o to chłopi z sąsiedniej wsi nie umieli dać żadnych wyjaśnień oprócz tego, że już od dłuższego czasu jaźwy nie widywano. W dwie godziny później wróciła komisja do ostoi. Naczelnik Dąbrowy miał tej nocy i następnych sen spokojnie, niezłącony sygnałami, lecz w tydzień potem zaszła na linii Dąbrowa-Głaszów straszliwa katastrofa. Odrwane nieszczęśliwym trafem wagony wpadły na pociąg pospieszny, dążący z przeciwnej strony. I zgotały go do Zginął cały personel służbowy i osiemdziesięciu kilku podróżnych. Czytał Jacek Brzyzowski. Cześć, witam was po długiej przerwie. Mm, ostatni odcinek. Był chyba w czerwcu. To jest 13 odcinek Tchnię grozy. No, pewnie już nie pierwszy raz niektórzy z was myśleli, że to koniec tego podcastu. No, ale nie. Nagrałem kolejny odcinek powodów, dla którego tak długo nie odzywałem się, w sensie nic nie nagrywałem. Było, powiedziałbym, że kilka. No, przede wszystkim koniec sesji. Jest czas dla studenta jest ciężki, ale ja jeszcze nie mogę się pozbyć tej przeklętej uczelni I, i chociaż pomimo tego, że już pracuję, to nadal mam niedokończone sprawy. Druga sprawa taka, że miałem kilka zleceń, takie małe robótki, które zajmowały mi po prostu po godzinach czas i, i chodząc od ósmej do tej 16 do pracy po południu mając coś innego to w weekendy po prostu byłem wypruty a miałem akurat tak się złożyć, że dwa, dwie roboty pod rząd miałem, więc yy, jestem tego typu osobą, która łapie się pracy gdzie może i, i, i staram się robić yy, a, a, a że ogólnie nie mam zalewu pracy na, poza tym, co mam codziennie to, to biorę wszystko, co mi wpadnie w łapy Inna sprawa to taka, że kręciliśmy film, który jak będzie zrobiony, to na pewno gdzieś jakiś link się pojawi, dam znać. Film, może nie będę tutaj za dużo mówić, to był film, który wyszedł jakby z kanwy takiej, takiego klimatu trochę tarkowskiego, ogólnie, no nie wiem jak to nazwać, żeby to coś sensownie wyszło... Ma być to dziwny film, gdzie, który nie opiera się na dialogach, a bardziej na e, obrazie. Chyba w skrócie można powiedzieć o tym filmie, że ma być e, pokazaniem jakiejś takiej konfrontacji człowieka, który nie radzi sobie z przeszłością, która już dawno temu się zamknęła i ciągle do niej wraca i, i stara się jakby skonfrontować się z nią. E, no, to chyba, chyba dramat taki psychologiczny. W, można było to tak opisać, ale sami ocenić jak już będzie. Mam nadzieję, że film będzie. No nie, może do końca miesiąca uda mi się to zrobić, ale że z czasem jest różnie. To nie wiem. W każdym razie cały materiał jest nagrany, wszystko jest pocięte i teraz właśnie ja to składam i będę musiał jeszcze do tego zrobić dźwięk, muzykę i tak dalej. No i po drodze jeszcze oczywiście mi się musiał komputer zepsuć, to byłem wyłączony na jakiś czas z obiegu. Szczerze mówiąc, był to dla mnie jakby taka chwila przerwy i na złapanie oddechu. Jak mi się komputer zepsuł, to zdecydowanie, że sobie kupię małą zabawkę pod tytułem PSP. No i, i to też mi trochę czasu zajęło, zanim się jakby zajęło. Czasami po prostu lubię się odprężyć, a że jestem i byłem człowiekiem, który Lubił wszelkiego rodzaju gadżety i gierki, to mi przyciągnęło moją uwagę trochę. No później był z kolei urlop. No i tak to się potoczyło. No, dwa miesiące minęły, w końcu mam trochę czasu wolnego. Więc siadłem i nagrałem to. Mam nadzieję, że, że ktoś tam jeszcze jest i, i czeka na kolejne odcinki. Więc oto ją, on. Trzynasty odcinek. Stefana, Stefan Grabiński. Eee... Na... O Stefanie Grabińskim właściwie nie wiedziałem i bardzo się cieszę, że jeden ze słuchaczy tutaj, pozdrawiam Ciebie Jakubie, właśnie dał mi jakby trop na tego pisarza. Jest to koleś z przełomu XIX-XX wieku, który pisał właśnie w klimacie Poego i Lovecrafta, przynajmniej tak, taką etykietkę do niego przyczepiają. Ja specjalnie od tego nie jestem. Oczywiście tam przeczytałem to, co było dostępne na Wikipedii. Sami będziecie mogli się z tym zapoznać i określić, jak wam to się podoba. Opowiadanie zostało wzięte z zbioru Demon Ruchu. Jest to właśnie zbiór opowiadań, w którego bazą jest motyw kolei. Doskonale było teraz tutaj słychać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Szczególnie, że jest to, który, to właściwie poza Oscarem, poza opowiadaniem Oscara, opowiadaniem Oscara, które było w zeszłym odcinku, to jest drugi polski autor. Chciałbym, żeby tak było. Szczególnie, że Grabińskiego, Grabiński nie został wydany w Polsce chyba od dawien dawna i, i nawet jakby z, czystszym, z czystszym sumieniem wykorzystuje jego opowiadanie tutaj. Może nie tylko ze względu jakby na, na prawa autorskie, ale chodzi o to, że kurczę, jeżeli nikt go nie wydaje, to coraz mniej osób będzie o nim wiedzieć. A może właśnie dzięki takim medium, jakim jest ten podcast, Stefan Grabiński będzie znany polskiej publiczności, szczególnie jako taki no, pewnego rodzaju fenomen, prawda? Ponieważ jest on lepiej znany na przykład w Stanach, gdzieś za granicą, jako właśnie piszący w klimatach e, takiego opowiadania grozy w takim poeowskim, stylu poego. I, i fajnie chyba było się z tym zapoznać. Ja mam nadzieję wykorzystać więcej jego opowiadań w przyszłych odcinkach, ale to się jeszcze okaże. Oczywiście nadal oczekuję od was, że gdzieś tam znajdziecie jakieś stare opowiadania, czy znajdziecie uznajomego w szafie, czy cokolwiek. Bardzo wam dziękuję za maile, które dostałem, bo no zauważam, że tak więcej, chyba z pięć maili dostałem od różnych osób i jest to takie bardzo krzepiące szczególnie, że robiąc cokolwiek zawsze ma się wątpliwość, czy po prostu jest się upartym, czy robiąc coś i, i robiąc kichę, czy może po prostu robi się to z sercem, mając nadzieję, że to coś da. No ja ciągle walczę z tym, aczkolwiek broń Boże nie mam zamiaru przestać tego i, i raczej nie przeszła mi głębsza myśl przez głowę, żeby sobie dać z tym spokój. Też nie za często to robię, więc jakby z przesady nie zajmuje mi to nie wiadomo ile czasu, aczkolwiek nagranie tego odcinka na przykład zajęło mi no dobre 6 godzin jeszcze nad muzyki do tego nie podłączyłem jeszcze drobne korekty, więc no, zrobienie takiego jednego odcinka to jest dla mnie co najmniej pół dnia eee, dlatego mogę to robić tylko w weekend, z kolei w mam trochę czasu dla siebie, coś czasem jeszcze muszę zrobić jakaś robota, więc chyba doskonale mnie rozumiecie eee, no cóż, no to to by było na tyle nie będę was tutaj przynudzać. Zresztą też nie mam zbytnio zamiaru. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jak zwykle oczekuję na komentarze, które również, bo patrząc na choćby na ostatni odcinek, pomimo, że to te dwa miesiące, no za tam 16 komentarzy w porównaniu z innymi odcinkami, to jeszcze czegoś takiego nie było, żeby aż tak, żebyście aż tak dużo pisali. E, cieszę się z tego bardzo. Ucieszę się z każdego maila, który do mnie napiszecie. No, i wysyłajcie też komentarze audio, bo możecie, możecie po prostu zaistnieć w tym podcaście w, w, wśród innych słuchaczy i ja też będę mógł nawiązać jakiś dialog, komentować. Może się jakaś dyskusja rozwiąże, może z biegiem czasu okaże się, że po prostu nie wiem, jest potrzebne jakieś miejsce spotkań w sieci, w stylu forum, żebyśmy mogli rozmawiać o podcaście i, i może razem pracować nad jego rozwojem. No dobrze, no to ja Was żegnam. Dla mnie jest takie lekko pochmurne niedzielne popołudnie. Jeszcze trochę czasu zejdzie, zanim to skończę. Mam nadzieję, że do północy odcinek będzie wysłany. Także już w przyszłym tygodniu będziecie mogli sobie słuchać spokojnie nowego odcinka Tchnienia Grozy. Tym razem to był 13 odcinek Stefan Grabiński i opowiadanie sygnały. Do usłyszenia. Trzymajcie się.